rzeczywiście naszym Pomysły, które w środkach można wyczytać, proszę o budę, nic z tego nie wyjdzie. To dlatego ci dzisiaj mówią, dlatego ci dzisiaj chcą chodzić w małżeństwo. Się, tylko, to nawet, I aż to nam Nie przestać akceptować swojego dziecka, kochać swojego dziecka, natomiast nie zaakceptować jego, bo, bo tu jest, mm, zmieniło płeć, bo to jeszcze tak, zmieniło płeć, to jest jedno, a zaczyna czym nie działać w ramach nigdy zmienionej płci, bo to przy pewnych przemoderowań narządów, to czy to jest możliwe, to co są takie jakieś atrapy działania, ale, ale są możliwe. Czyli tam akurat ten przykład, przepraszam, który obydwie mi jest nie dokładnie taki, bo tam chodziło metà Kalić mój idea mówienia, tak był wyprowadzony bardzo precyzyjnie logicznie z naturalnego, czyli Zarego kocha, bo zabawki, by go zabierać, tak? To jest mówienie człowieka, jest sprzeczne z Twoją naturą. Jeżeli to będziesz robił, zniszczysz sam siebie. Grzech, każdy grzech nas niszczy. KONIEC! you <laughs> Czyli trzy razy w czasie realnym człowieku współżyli, prawda? Że kokonów trzy razy świetlowo... Po... cztery lata. Dwa z